W odniesieniu do ruchomości mogło to być jednak przeprowadzone w sposób mniej lub bardziej dogodny dla wdów, pozostawała poza tym możliwość starania się o dożywocie przynajmniej na części posiadłości ziemskich. Nieprzychylny radziwiłłom wojewoda wileński Jan Chlebowicz interpretował przepisy na niekorzyść Barbary, w związku z czym jej brat i opiekun Mikołaj Rudy zwrócił się o pomoc z królowej Bony, która w uprzejmych listach do wojewodziny Trockiej i jej brata obiecywała swą opiekę, i poinformowała o wydanym nakazie zwrotu zajętych kosztowności. Dobra ziemskie przeszły na własność wielkiego księcia, ale Zofia Gasztołdowa otrzymała na nich dożywocie. W latach wdowieństwa Barbara zamieszkała ze swą matką, przebywając z nią razem bądź w Wilnie, częściej bądź w pobliskich Geranojnach. W tym okresie miała mieć liczne przygody miłosne, a w kilka lat później Andrzej Górka Wyliczył z nazwiska 38 kochanków, przy czym według Stanisława Orzechowskiego byli to ludzie różnych stanów. Senator, szlachcic, bogaty, biedny, znany, nieznany, braciszek klasztorny, mieszczanin, wieśniak, masztalerz, każdy. Jednym z tych wyróżnionych miał być nawet bliski krewny Mikołaj Czarny Radziwiłł. Wszystkie te dane pochodzą jednak z kół wyraźnie wrogich i są prawie na pewno mocno przesadzone. Niewątpliwie natomiast żaden z tych panów nie cieszył się dłużej łaskami pięknej wojewodziny, czyli że nie przeżyła ona wówczas większego uczucia. Od chwili bowiem, kiedy pokochała, była swemu wybrańcowi absolutnie wierna. Na podstawie badań kośćca wiadomo, że wzrost Barbary wynosił 160 cm, a więc ówcześnie uchodziła za wysoką. Była blondynką i miała ładne, dobrze zachowane zęby. Na podstawie jej portretów Zbigniew Kuchowicz opisuje ją jako smukłą, bardzo zgrabną, o doskonałych proporcjach ciała i pięknym obliczu, z dość długim nosem, charakteryzującym się niewielkim garbkiem i parą ciemnych, wielkich, otoczonych gęstymi rzęsami oczu. Poza tym miała prześliczne ręce. Inni podkreślali jej alabastrową cerę, słodycz wejrzenia i wdzięk ruchów. Niektórzy współcześni sądzili, że w urodzie Radziwiłówny tkwi jakaś moc nieczysta i pomawiali ją o czary, dzięki czemu miała osiągnąć tak wielki wpływ na króla. Cechy psychiczne Barbary znamy głównie na podstawie nieco późniejszej charakterystyki zawartej w listach Mikołaja Czarnego. Stosunek jego do siostry stryjecznej był dziwny. Związany z solidarnością rodową widział w jej wywyższeniu własne i był wobec obcych wiernym sprzymierzeńcem, ale jakby czymś urażony, w kole najbliższych niezwykle ostro ją krytykował. Z opisów kuzyna wynika, że Barbara była wyniosła, egoistyczna, despotyczna, władcza i uparta, a później w dodatku stała się swarliwa. Jednak i te dane pochodzą od człowieka w gruncie rzeczy niezbyt życzliwego. Niemniej inni również podkreślali jej egotyzm, wyrażający się w niezauważaniu ludzi i obojętności na ich niedolę. Miarą tego były między innymi niewielkie sumy przeznaczone na jałmużny, których rozdawanie obowiązywało wówczas możnych tego świata. Jeśli nie dotyczyło to jej samej lub domu Radziwiłów, swego ogromnego wpływu na króla zazwyczaj nie wykorzystywała. Ignorując ludzi, nie była również mściwa i nie ma danych, aby podburzała Zygmunta Augusta przeciw Bonie, królewnom czy komukolwiek z tych, którzy ją tak mocno obrażali. Z egotyzmem łączyła natomiast skłonność do samotności, w wyniku której w pewnych okresach życia przez kilka dni z rzędu nie wpuszczała nikogo do swojej komnaty. W październiku 1543 nastąpiło wydarzenie, które zmieniło całe życie Barbary. Do Granojnów przyjechał Zygmunt August. Oficjalnym celem wizyty było załatwienie spraw spadkowych po gasztołdach. Zbigniew Kuchowicz sądzi jednak, że mogło to służyć wyłącznie jako pretekst, a w rzeczywistości młody i wrażliwy na wdzięki niewieście monarcha chciał zobaczyć piękną i przystępną wojewodzinę. Szczegóły odwiedzin nie są znane, przypuszcza się jednak, że właśnie wówczas nastąpiło pierwsze zbliżenie pomiędzy późniejszymi małżonkami. Pobyt króla został przedłużony oficjalnie z powodu szerzącej się zarazy. Kiedy Jagielon opuszczał Geranoiny, dla obojga młodych było jasne, że rozpoczęty romans będzie kontynuowany. W chwili poznania wojewodziny Trockiej Zygmunt August przebywał na Litwie dopiero kilka tygodni. Ojciec przekazał mu zarząd wielkiego księstwa zatrzymując dla siebie najwyższą władzę. Królowa Elżbieta Austriaczka na razie nie towarzyszyła małżonkowi choć miała doń wkrótce przyjechać. Zygmunt August liczył wówczas 23 lata. Był niewysoki, szczupły, drobny, śniady, zewnętrznie przypominał swą włoską rodzinę i bardzo przystojny. Często ubierał się na czarno i nosił liczne kosztowności, których kolekcjonowanie było jego wielką pasją. Bardzo skryty, lubił polować i bawić się. Zdążył już zdobyć doświadczenie w uwodzeniu kobiet. Nie kochał żony i, jak donosił do Wiednia wysłannik Ferdynanda Habsburga, z Krakowa przywiózł ze sobą kilka nałożnic. Był wykształcony, swobodnie władał łaciną, włoskim i niemieckim, miał szerokie horyzonty, a pod względem poziomu kulturalnego o kilka głów przerastał otaczających go Litwinów. Nic więc dziwnego, że wzbudził zainteresowanie, a prędko także i gorące uczucie pięknej wdowy po gasztołdzie. Wkrótce kochankowie zaczęli widywać się regularnie. Barbara coraz częściej przebywała u matki w wileńskim pałacu Radziwiłów, sąsiadującym z zamkiem królewskim. Już od pierwszego spotkania przybrała postawę, którą kontynuowała przez wiele lat następnych. Konsekwentnie okazywała królowi oddanie, posłuszeństwo i uległość, wiedząc prawdopodobnie, że właśnie tym go wiąże. Niektóre z zachowanych jej wypowiedzi aż zaskakują swoją pokorą, zwłaszcza gdy się zważy, że pochodzą z ust hardej w stosunku do innych kobiety. Aczkolwiek Zygmunt August znacznie więcej niż z nieśmiałą żoną liczył się z rodzicami, a zwłaszcza z władczą matką, pod której silnym wpływem do niedawna się znajdował, niemniej przyjazd do Wilna w 1544 roku Elżbiety Austriaczki wyraźnie skomplikował sytuację. Młoda kulowa wkrótce zaczęła jednak chorować, i perspektywa wdowieństwa monarchy stała się nagle aktualna. O romansie męża z Barbarą Elżbieta prawdopodobnie wiedziała. Otoczenie zwróciło uwagę, że król okazuje coraz więcej życzliwości radziwiłom, co przejawiało się między innymi nadaniami i datkami pieniężnymi. Najpierw pokrył rudemu koszta związane z przebudową Pałacu Wileńskiego, a później ofiarował czarnemu 400 zł, jego bratu krojczemu Janowi 200 zł, a rudemu 300 zł. W drugiej połowie maja król wyjechał do Krakowa, aby odebrać przesłany z Wiednia posak Elżbiety. Tam otrzymał wiadomość, że jego małżonka zmarła 15 czerwca 1545 roku. W związku z tym wrócił do Wilna i 24 sierpnia odprawił pogrzeb. Pomimo oficjalnej żałoby, prawie jawnie pokazywał się obecnie z Barbarą i kazał połączyć mostem oraz krytą galerią zamek z ogrodem Pałacu Radziwiłowskiego w którym w tym czasie ukochana zamieszkiwała na stałe. Jej matkę później gwałtownie krytykowano, że wyraźnie ułatwiała schadzki córki z monarchą. W spotkaniach Zygmunta Augusta i Barbary łowy odgrywały istotną rolę. Obliczano, że w samym 1546 roku król jakoby przez 223 dni polował w puszczach całego wielkiego księstwa, m.in. w Białowieży i nad Wigrami. Monarsze towarzyszyły dwa olbrzymie psy, Gryf i Sybilla, a życia jego strzegło kilku wytrawnych strzelców, z których jeden zginął, ratując Zygmunta Augusta przed pazurami ranionego niedźwiedzia. Nie zawsze jednak łowy były połączone z niebezpieczeństwem. W ulubionym dworze w Rudnikach, gdzie szczególnie często odwiedzała go gasztołdowa, król strzelał do specjalnie przygnanych zwierząt z okien przybranej złotem i purpurą komnaty. Niektóre polowania odbywały się na bardzo szeroką skalę. Po wielkich łowach na Żubry w Białowieży w styczniu 1546 roku do Polski wysłano prawie 100 beczek zasolonego mięsa, a rozdano część poza tym z granicy Wielkiego Księstwa. Wolne dni od polowań zajęte były przez uczty, turnieje i bale. Gospodarzem najczęściej był król, nieraz jednak urządzali te przyjęcia także panowie litewscy. W 1546 roku szczególnie szumne zabawy odbywały się w lutym z powodu ślubu Kierzgajły, w marcu z okazji wizyty księcia Albrechta Pruskiego, w maju na królewskich sadzawkach Opach i w sierpniu w związku z imieninami Zgmunta Augusta. Na uroczystościach tych pierwszą rolę kobiecą odgrywała Barbara. Wyprawiono je szczególnie okazale, zupełnie nie szczędząc pieniędzy. Niektóre miały dodatkowe atrakcje. Za taką uważano wynajęcie nierządnicy Zofii Długiej, która w męskim przebraniu ku uciesze poinformowanych walczyła w czasie turnieju z dworzanami królewskimi. Dla rozrywki wojewodziny Trockiej Zygmunt August sprowadził łabędzie, ptaki miłości, które osadził na jednej z wysp na Wilii, a w listopadzie 1545 roku zainstalował żywego lwa w klatce. Mniejszą atrakcję stanowiły wielbłądy i oswojone niedźwiedzice. Poza tym dwór roił się od karłów i błaznów, wśród których najsłynniejszym był Niemiec Kleindist. Wszystko to pociągało za sobą znaczne wydatki. Otoczenie królewskie Wilnie stało się ośrodkiem szerzenia się reformacji. Na dworze przebywało kilku głośnych kaznodziejów luterańskich, którzy coraz śmielej atakowali katolicyzm. Zygmunt August nowym prądom, jak się wydawało, sprzyjał, a jego najbliższy przyjaciel, radziwił Czarny, coraz jawniej wyznawał ewangelicyzm. To samo, choć w bardziej zawoalowanej formie, czynił także rudy. Nie przeciwdziałała temu Barbara, która w nieco późniejszym okresie sama zaczęła otaczać się inowiercami. Biskupi na próżno apelowali, aby król przestał popierać kacerzy, a kiedy wezwania te nie odnosiły skutku, potajemnie porwali i uwięzili najbardziej aktywnego kaznodzieje. Niewątpliwie początkowa przygoda, jaką było zapewne pierwsze spotkanie Zygmunta Augusta z Barbarą, przekształciła się w silne i obustronne uczucie. Króla Wdowca należało jednak ożenić i dwory obce zaczęły wysuwać propozycje matrymonialne. Niektóre z nich popierała Bona, zaniepokojona i trybem życia jedynaka, jego związkiem z piękną wojewodziną. Sam Zygmunt August wysłał na zachód dworzanina Lasotę, aby rozejrzał się wśród niezamożnych księżniczek. Do głównych kandydatek na królową Polską należały Anna Zofia, córka Albrechta, księcia pruskiego, oraz Anna, księżniczka Ferrary, krewna króla Francji. Wydaje się, że w tym okresie Jagiellon nie brał zupełnie pod uwagę możliwości poślubienia Radziwiłłówny. A i ona, której uczucie było w dużym stopniu bezinteresowne, początkowo nie dążyła do tego. Natomiast najbliższa rodzina wojewodziny rozmyślała nad zapewnieniem Barbarze Korony. Jednocześnie pogłoski na temat takiego małżeństwa zaczęły już krążyć po kraju. Jest prawdopodobne, że w owym czasie Zygmunt August podjął jedyną w życiu próbę zerwania z Barbarą, a przynajmniej rozluźnienia łączących ich więzów. Jeżeli tak rzeczywiście było, co nie jest całkiem pewne, to postanowienie takie zostało powzięte w wyniku mocnej presji otoczenia, zapewne głównie rodziców. Za powyższą tezą mogą przemawiać dwa fakty. W wyniku pogłosek o ślubie z Gasztoldową latem 1547 roku, dworzanin Tarło, działając z polecenia księcia pruskiego, ojca jednej ze swatanych księżniczek, spytał wprost króla, ile jest prawdy w pogłoskach o jego ślubie z Radziwiłłówną. W odpowiedzi monarcha nie tylko zaprzeczył tym wiadomościom, ale określił takie małżeństwo jako upadek, do którego Bóg nie dopuści. Drugim dowodem prób zerwania z Barbarą była reakcja na szantaż jej braci. Poczuli się oni nagle skompromitowani więzami łączącymi Zygmunta Augusta z ich siostrą i zażądali, aby przestał ją odwiedzać. Król zgodził się na to i rzeczywiście przez pewien czas, raczej krótki, nie widywał wojewodziny. Należy podkreślić, że wobec swej wielkoksiążęcej władzy i zupełnej uległości prawnie niezależnej od rodziny ukochanej łatwo mógł zlekceważyć zdanie Radziwiłów i kontynuować znajomość w dotychczasowej formie. Nie odmawiając uczuciu barbary autentyzmu, wydaje się, że w tym wypadku współdziałała ona z rodziną. Ostatecznie dążenie do małżeństwa jest prawidłową reakcją zakochanej kobiety. Po jakimś czasie doszło więc do ponownego spotkania kochanków. Przypuszcza się, że zostało ono sprowokowane przez gasztołdową. Może na przykład przesłaniem wiadomości, że jest w ciąży. Ale równie dobrze mogło nastąpić z inicjatywy Zygmunta Augusta. Według danych starej litewskiej pisanej jeszcze po rusku kroniki, która już zaginęła, była to jednak przypuszczalnie intryga rodzinna, gdyż w czasie nocnej wizyty monarchy w komnacie wojewodziny wkroczyli obaj bracia, czyniąc wymówki z powodu złamania obietnicy zaniechania schadzek. W odpowiedzi usłyszeli, skąd wiecie, czy obecne przyjście moje do siostry waszej nie przyniesie wam wzmożenia sławy, czci i pożytków waszych? Na te słowa wezwano przygotowanego zawczasu księdza, który udzielił młodym ślubu w obecności tylko matki Barbary, jej braci i zaprzyjaźnionego Kierzgajły. Działo się to gdzieś między 28 lipca i 5 sierpnia 1547 roku. Zygmunt August miał wówczas 27 lat, a Barbara albo też 27, albo 24. Niektórzy późniejsi autorzy, zwłaszcza Józef Jasnowski, Uważają tę scenę za nieprawdziwą i wręcz groteskową, podkreślając, że najprawdopodobniej po okresie zerwania kontaktu z Barbarą, monarcha utwierdzony w sile swego uczucia, z rozmysłem podjął decyzję zawarcia małżeństwa, a ono w aktualnej sytuacji musiało być początkowo otoczone tajemnicą. Zawarcie ślubu spowodowało, jak się wydaje, przemiany w sposobie zachowań króla. Okazywał się on bardziej zdecydowany w swych działaniach niż dotąd. Stał się też dojrzałym mężczyzną, umiejącym walczyć o prawa swojej żony. Najbardziej jaskrawo przejawiały się te reakcje w stosunku do matki. Z człowieka bliskiego niegdyś, choć przytłaczającego swoją indywidualnością osobowość syna, Bona zamieniła się ostatecznie w znienawidzanego przeciwnika. Od chwili ślubu głównym dążeniem króla było zalegalizowanie potajemnie zawartego małżeństwa czego najpełniejszym wyrazem stałaby się koronacja. Do tego celu należało dążyć z zachowaniem wymogów taktyki, sytuacja bowiem młodego monarchy za życia starego króla była złożona. Wydaje się, że barbarzy stosunkowo mniej zależało na prestiżowych aspektach małżeństwa. Znacznie ważniejszym problemem było dla niej wspólne przebywanie z ukochanym, a właśnie wówczas rozpoczęły się wielomiesięczne rozstania. Natomiast obaj bracia małżonki Zygmunta Augusta gorąco pragnęli koronacji siostry, przy czym szczególnie zależało na tym ambitnemu Mikołajowi Czarnemu. Uznanie Barbary za królową napotykało dwie przeszkody. Pierwszą była dezaprobata rodziców, drugą – opór poddanych. Zygmunt August zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji, choć początkowo nie doceniał oburzenia mas szlacheckich. Postanowił więc chwilowo utrzymać małżeństwo w tajemnicy – stopniowo przygotowując opinie na niewątpliwy wstrząs. Pierwsze wiadomości przesłał Zygmuntowi Staremu i Bonie za pośrednictwem Mikołaja Czarnego, który już w sierpniu 1547 roku udał się do Krakowa, a potem we własnych sprawach do Wiednia. W stolicy radziwił zawiadomił o ślubie tylko rodziców, i pozyskał Zygmuntowi Augustowi pierwszych zwolenników w osobach przeciwników Bony, kanclerza, biskupa krakowskiego Maciejowskiego i hetmana Tarnowskiego. Z tym ostatnim miał się wkrótce spowinowacić. W Wiedniu otrzymał od cesarza Karola V tytuły książęce dla siebie, dla swego rodzonego brata Jana i stryjecznego Mikołaja Rudego. Od tej chwili Mikołaj Czarny był księciem na Ołyce i Nieświeżu, a Mikołaj Rudy na birżach i dubinkach. Tarnowskiemu załatwił natomiast tytuł hrabiowski. Jednak wobec postawy szlachty, niechętnej takim wyróżnieniom, tytuły książęce zaczął używać dopiero następne pokolenie radziwiłów. Po kilkutygodniowym pożyciu małżeńskim nastąpiło pierwsze dłuższe rozstanie Zygmunta Augusta z Barbarą. Król pojechał do Polski, a lękając się o żonę postanowił wysłać ją do Dubinek, zamku Radziwiłów położonego o dzień drogi od Wilna. Barbarze towarzyszyła matka, Mikołaj Rudy oraz starosta merecki Stanisław Dwojna. Wyjazd z Wilna nastąpił 19 listopada 1547 roku. Nazajutrz po przybyciu do Dubinek małżonka królewska dostała krwotoku z dróg rodnych. Ona sama uważała to za poronienie. Dwojna pisał do Zygmunta Augusta, że jej miłość małżonka waszej królewskiej mości strasznie to przeżywała płacząc i mdlejąc wielokrotnie. Jednak być może był to pierwszy objaw choroby, która później stała się przyczyną jej zgonu. Innym wydarzeniem było zarwanie się podłogi w narożnej komnacie, przy czym Barbara i jej brat tylko w ostatniej chwili zdążyli odskoczyć. Podejrzewała, że była to próba zamachu na jej życie. Prawdopodobnie słyszała o przyrodniej siostrze Zygmunta Augusta Jadwidze, która na skutek identycznego wypadku została na stałe kaleką, a jej mąż, elektor Brandenburski, uratował się chwyciwszy rękoma wystającą belkę. Również Zygmunt August podejrzewał, że zawalenie się sklepienia mogło być wynikiem zamachu. Bo dziś wiele złych ludzi, co się radzi przyczyniać. W czasie całego pobytu w Dubinkach Radziwiłówna była przygnębiona. Częściowo powodowała to tęsknota za ukochanym, ale także jej obawy, mimo cechującej Barbarę ogólnie odwagi, jak wieść o ślubie przyjmą królewscy teściowie i czy ze względu zarówno na pochodzenie, jak i na przeszłość zostanie przez nich zaakceptowana? Zachowało się kilka pięknych listów barbary napisanych w dobinkach do Zygmunta Augusta, pełnych uległej miłości. Niemniejszą radość z tego mam, że mnie wieczną niewolnicą swą wasza królewska mość raczysz mieć i chować w miłościwej pamięci i łasce swej pańskiej. Na kolejny etap podróży zareagowała, ciesząc się, że Wisłę przebył, ale wolałaby, by już był zaniemnem z powrotem. Jeden pierścionek przysłała mężowi na znak najniższych służb swoich, drugi odwiecznej niewolnicy swej niegodny pierścionek noszenia ręki królewskiej. Do podarowania zegarka dołączyła prośbę, aby wasza królewska mość, patrząc na te 12 godzin, chociaż jedno sobie obrać raczył, w której by ja... Najniższa sługa waszej królewskiej mości mogła być w pamięci zachowana. Listy te pisane były naturalnie po polsku. Na przełomie 1547 i 48 roku Zygmunt August brał udział w obradach Sejmu Piotrkowskiego. Rozchodziły się tam już pogłoski o jego potajemnym ślubie. Powszechnie piętnowano przeszłość Barbary, w świetle której małżeństwo królewskie uważano za obrazę moralności. W drukowanym formie dialogu paszkwilu Nierządnice triumfowały, radujmy się, a cnotliwe panie lamentowały, koniec z nami. Podkreślając, że pod względem pochodzenia Radziwiłówna nie ustępuje ani Barbarze Zapoli, ani Sądce Holszańskiej, Zygmunt August przyznał się do wszystkiego rodzicom, na co ojciec mu odparł, że to rzecz niegodna i być nie może, i zażądał unieważnienia małżeństwa. W odpowiedzi syn oficjalnie zakomunikował Sejmowi o swoim ślubie i opuścił w styczniu Piotrków, udając się do Sandomierza na wesele Mikołaja Czarnego z Elżbietą Szydłowiecką, siostrą Hetmanowej-Tarnowskiej. W tym wrogim jego matce środowisku znalazł wielu zwolenników swego małżeństwa. Chętnie też wznoszono tam toasty na cześć królowej Barbary. Jednocześnie Zygmunt August polecił przebywającemu na zachodzie stańcowowi Łaskiemu, aby informował dwory braci Habsburgów, i książąt Rzeszy o jego nowym małżeństwie, podkreślając, że śluby z poddankami królom przodków naszym już się zdarzały. Po powrocie na Litwę zastał w Wilnie wielkie wzburzenie podsycone listami rodziców. Zygmunt Stary z tytułu zachowanej zwierzchniej władzy na Litwie, z której po raz pierwszy jedyny uczynił użytek, zabronił uznać to nieprzyzwoite małżeństwo przynoszące zmazę całej koronie i traktować wojewodzinę gasztołdową za monarchinie. Wrogowie zasypywali winno paszkwilami zniesławiającymi radziwiłówne. Niemniej Zygmunt August nie załamał się i okazał dużą siłę charakteru. Postanowił uroczyście wprowadzić ukochaną kobietę na tron wielkoksiążęcy. W tym celu zaczął rekrutować jej dwór głównie spośród krewnych i powinowatych Barbary oraz zaprzysiężonych wrogów Bony. Nie był jednak pewien, czy przygotowywana uroczystość nie zostanie przez dostojników zbojkotowana. Tuż przed decydującą próbą sił otrzymał jednak wiadomość, która całkowicie zmieniła dotychczasową sytuację. 8 kwietnia 1548 roku przybył do Wilna Goniec z wieścią, że Zygmunt Stary nie żyje. Młody król został jedynym władcą obu państw jagiellońskich. Zygmunt August potrafił wykorzystać sytuację. Przede wszystkim przyspieszył zalegalizowanie praw żony na terenie Litwy. W tym celu zwołał w dniu 17 kwietnia radę wielkoksiążęcą na zamku, a jednocześnie pilnie, choć pokry ją, ukazał sprowadzić z dubinek małżonkę. W czasie posiedzenia rady ogłosił o swoim małżeństwie, po czym wprowadził oczekującą w pobliżu na tę chwilę Radziwiłównę. Zebrani przyjęli ją bezczynnego protestu, co było już sukcesem, ale jednocześnie tak bardzo bez entuzjazmu, że radziwiłowie nie odważyli się ogłosić przygotowanego na tę okoliczność poematu. Od tego dnia Barbara zamieszkała na zamku i oficjalnie występowała w charakterze małżonki królewskiej. Przebywali razem do 30 kwietnia, kiedy Zygmunt August wyjechał do Krakowa. Młody król stanął wobec oporu społeczeństwa o rozmiarach dotąd niespotykanych w dziejach Polskiej Jagiellońskiej. Przez wiele miesięcy powszechna uwaga skupiała się wyłącznie na jednym zagadnieniu, a mianowicie na sprawie uznania Barbary Radziwiłówny za królową. Sprzeciwy wyrastały z kilku różnych przyczyn. Po pierwsze, masy szlacheckie od dłuższego czasu zwalczające magnatów obawiały się, że małżeństwo króla zapoczątkuje rządy oligarchii. Po drugie, wyniesienie Radziwiłów wzbudzało zawiść innych wielkich rodów. Po trzecie, dochodziły do głosu animozje dzielnicowe i niechęć koroniarzy wobec Litwinów. Wreszcie panowało szczere, powszechne oburzenie na dotychczasowe prowadzenie się dawnej wojewodziny trockiej. Ten ostatni problem był nawet zarzutem oficjalnie wysuwanym. Należy też pamiętać, że mezalians monarchy został dopasowany do istniejącego i głębokiego zatargu Sucheni Grabowska, Bony i jej przeciwników, i że, jak to donosił księciu Albrechtowi jego korespondent Jan Policki, umysły szlachty, dość same przez się rozgniewane, coraz to więcej i więcej podniecają senatorowie królestwa, którzy sami są między sobą zwaśnieni. Inny ziemianin nieco później wspominał, iż to magnaci, nas posły ciągnęli jedne dary, głupsze polewką. Istniała poza tym, wprawdzie niewielka, jednak znacząca grupa, przedstawicielem jej był na przykład stojący u progu swojej wielkiej kariery ksiądz Stanisław Hozjusz, szczerze podkreślająca legalizm ślubu królewskiej pary. Wszystko to czyniło sytuację ogromnie złożoną, stwarzając jednocześnie Zygmuntowi Augustowi szansę powodzenia, z której ten potrafił korzystać. Po wyjeździe męża Barbara pozostała w Zamku Wileńskim, często widując się z matką mieszkającą w pobliskim Pałacu Radziwiłów. Małżonkę królewską otaczał obecnie liczny dwór. Pierwszą damą została powszechnie szanowana wdowa po kanclerzu Szydłowieckim, a zarazem teściowa Hetmana Tarnowskiego i Mikołaja Czarnego. Ochmistrzem był kasztelan lubelski Stanisław Maciejowski, krewny kanclerza. Dwór ten przybył do Wilna 5 kwietnia. Prawie w przeddzień otrzymania wieści o śmierci Zygmunta Starego. Na miejscu powiększyło jego grono kilka litewskich pań. Nie było zapewne łatwo barbarze wystąpić w nowej roli władczyni wobec krewniaczek i powinowatych. Wiadomo też, że doszło do tarci ze starszymi damami, choć przedmiot sporu nie jest jasny. Zygmunt August pisał do opiekującego się siostrą Rudego, że panie te ścierpieć musi. Harda radziwiłówna jednak odparła odmownie, gdy Czarny jej napisał, że powinna zjednywać sobie ludzi, czym właśnie w koronie zajmował się i on sam, i Zygmunt August. Zaskoczony, że w obecnej sytuacji nie chce się starać o miłość i przyjaźń, brat stryjeczny w listach dorodzonego nazywał ją nieużytą i przestrzegał, by jej Pan Bóg nie chlusnął tak, jako jej ludzie życzą i winszują. Król bał się, że na Barbarę może być dokonany jakiś zamach i z oddali zarządził środki ostrożności. Zabraniał jej m.in. pić skupków. Albowiem z szklanic łacniej by się wszystko obaczyć mogło i zalecał wynalezienie białogłowej chociażby z tych niższych rodem, której można byłoby zaufać w doglądaniu posiłków królowej. Sama Barbara mniej się tym prawdopodobnie przejmowała, natomiast głęboko przeżyła ponowny krwotok, który znów uważała za poronienie. Tymczasem Zygmunt August po pogrzebie ojca znalazł się wobec potężnej opozycji. Na jej czele stała królowa matka, ciągle aktywna dzięki swym bogactwom i powiązaniom politycznym. Spośród magnatów najbardziej przeciwni radzili głównie byli marszałek Wielki Koronny i wojewoda krakowski Piotr Kmita, wojewoda sandomierski i marszałek nadworny Jan Tenczyński oraz kasztelan poznański, a zarazem starosta generalny wielkopolski Andrzej Górka. Dzięki urzędom i popularności miał on w swojej dzielnicy ogromne wpływy. Wreszcie ogół szlachecki stanowił obóz wrogi nowej monarchii. Na szczęście opozycja była podzielona. Matka zwalczająca nieuznawaną Barbarę, w jakim stopniu pilnowała interesów syna. Pomiędzy poszczególnymi koteriami magnatów istniały znaczne tarcia, a wśród szlachty wyraźnie zarysowały się dwa obozy. Wielkopolski, dopuszczający możliwość detronizacji Jagielona i zastąpienia go którymś z Habsburgów, oraz Małopolski, w pewnym stopniu kontrolowany przez Bonę ograniczający swe żądania do unieważnienia ślubu z gasztą dową. Powszechna nienawiść wyładowała się przede wszystkim w obelżywych mowach, pamfletach i oskarżeniach. Wojewoda tenczyński wolał widzieć Wawel zajęty przez Turków niż służący za siedzibę radziwiłównie. Mikołaj Rej pisał z niesmakiem o parszywym ciele małżonki królewskiej. A Stanisław Orzechowski biadał, że jeśli nierządnica zostanie królową, to będzie otaczać opieką inne kobiety wiarołomne. Właśnie wówczas policzono dawnych kochanków Barbary i określono ich przynależność społeczną, wymieniano grzechy jej matki i ciotki księżnej mazowieckiej, przypomniano lub wymyślono romans z Mikołajem Czarnym, a nawet pomówiono królewskich małżonków o węzły kazirodcze, gdyż Barbara miała być jakoby nieprawą córką Zygmunta Starego. Cała Polska była zasypana drukowanymi pamfletami, które podrzucano także królowi, a czarnemu przybijano do drzwi. Tęczyński groził gardłem Radziwiłom król musiał wysłać aż 3000 dworzan i żołnierzy aby wyrwać w czasie sejmiku swoich najpoważniejszych sprzymierzeńców Maciejowskiego i Tarnowskiego z rąk roznamiętnionej szlachty a jednostki najbardziej zapalczywe postulowały zgładzenie Barbary i jej braci